Kieś ta przypomina nam wszystkim, że mój Pan drogę zna. Życie nasze ziemskie Pismo Święte określa mianem pielgrzymki. W Biblii czytamy takie oto słowa. Bośmy my pielgrzymi i przychodniowie przed Tobą, jako i wszyscy ojcowie nasi. Dni nasze na ziemi jako cień, a nie masz czego oczekiwać. Jesteśmy więc pielgrzymami a zadaniem pielgrzyma jest kroczyć drogą naprzód, do wyznaczonego celu. Pojęcie pielgrzymowania jest jednak bardzo różne. Niektórzy uważają, że jest to podróż turystyczno-krajoznawcza, dla samej przyjemności podróżowania, poznawania nowych terenów, podziwiania krajobrazu. Pielgrzymowanie po prostu dla spędzenia czasu. Inni zaś wyobrażają pielgrzymowanie jako podróż wygodnym autem po gładkiej autostradzie, gdzie nie ma żadnych przeszkód, gdzie jest mnóstwo znaków informujących o kierunku jazdy. Wystarczy więc od czasu do czasu rzucić okiem na tablicę, by jak najszybciej pokonać drogę, znaleźć się u celu, gdzie czeka odpoczynek po trudach pielgrzymki. Aby zrozumieć dobrze, na czym polega pielgrzymowanie, musimy poznać rolę pielgrzyma tamtych czasów. Gdzie pieszo trzeba było pokonywać drogę, znosić upał i znój dnia. W dodatku często na własnych barkach trzeba było dźwigać rzeczy potrzebne w czasie podróży. Najlepszym tego przykładem jest pielgrzymka narodu izraelskiego do Ziemi Obiecanej. Wszyscy musieli znosić trud wędrówki przez pustynię, ani Mojżesz, ani też inni przewódcy duchowi narodu nie znali dokładnie celu miejsca, do którego zdążali. Nie mieli też jasno wytoczonej trasy marszu. Szli kierowani przez Boga. W dzień posuwał się przed nimi obłok, w nocy zaś słup ognisty. Zadaniem ich było... Kroczyć we wskazanym na bieżąco kierunku Mój Pan droga znał przez największy gość ja zaś tylko za nim zaś tylko za nim kroczę, siły nadziei się daje mi, o jutro już się nie troszczę. Mój pan drogą znam przez największy gość. Ja zaś tylko za nim kroczę.